aby wśród was, podobnie jak i wśród innych dar narodów, zebrać jakiś plon, lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Jestem dłużnikiem Greków i nie-Greków, mądrych i niemądrych. Tak, tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. to w tym dziewiątym wierszu mówi najpierw dziękuję mu, mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich on musiał znać yy, braci i siostry w Rzymie i on musiał świadomie dziękować Bogu za nich że też miał zamiar oczywiście do nich iść, ale on też chciał i wiedział o nich, że chciał jakąś pracę tam między nimi wykonać, ale tak jak wiemy z dalszego urywku tego listu, że miał ciągle przeszkody, ale tym samym nie miał przeszkód co do tego, aby się modlić i dziękować Bogu i prosić, ale widzimy, że w tym ósmym wierszu, że On właśnie dziękuje, że wiara wasza słynie pod całym, słynie na cały świat to już wtedy, zanim jeszcze apostoł Paweł doszedł do Rzymu, już wtedy e, ta komunikacja ciągle była, że właśnie Ewangelia już się rozchodziła na cały świat, że te drogi, które zostały pobudowane do Rzymu i z Rzymu, one powodowały, że te kupcy roznosili tą woń przyjemną o Chrystusie na cały świat i że tak rozchodziło się to. Takżeśmy już wspomnieli, że yy, dzieje apostolskie kończą się tą wiadomością o tym, że Paweł dochodzi do Rzymu i że tam zostaje, będąc przez dwa lata yy, wynajętym przez siebie mieszkaniu, przyjmował wszystkich. I tutaj taką wzmiankę możemy też widzieć, że yy, ta wiara słynie na cały świat, że rozchodzi się że z różnych miejsc na świecie Paweł musiał wiedzieć o tym że i dochodziły wiadomości na temat braci i sióstr z Rzymu że oni zdawali, może być, sprawę czy opowiadali o tym co jest głoszone i jak bracia w Rzymie żyją jak oni tam naśladują Chrystusa to musiało być widoczne. Też, yy, to, też jest przykład i dla nas, abyśmy właśnie też, yy, żeby wiara nasza słynęła po całym świecie. Tutaj tego naszego miejscowego zboru yy, grabów wiruszów, żeby to było właśnie... Yy, żeby to było widoczne, żeby też i inni przez nas się pocieszyli i inni mogli za nas dziękować Bogu. Akurat czytałem dzisiaj o tym, że pewien ewangelista miał kilka wieczorów w jakimś mieście i nietypowo zamiast przeczytać jedno zdanie i mówić godzinę, to na każdym w tym spotkaniu czytał sześć rozdziałów z listu dożyny. I za każdym razem byli ci, którzy się nawracali. Więc to jest też dowód na siłę Słowa Bożego że nie tylko przez jakąś elokwencję mowy czyjąś, czy jakieś świetliwe porównania ktoś się nawraca, ale rzeczywiście przez samą moc Bożego. I akurat mamy przed sobą list do Rzymian, który jest takim szczegółowym wykładem, w jaki sposób dochodzi się do zbawienia. To, co mamy akurat w tych wierszach, jest godne naśladowania, bo tutaj apostoł mówi dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich. I jeśli byśmy mieli otwierać inne listy, to dla przykładu chciałbym to zrobić, pokazać to, że Paweł pisząc do jakiegoś zboru potwierdzał, że on o nich się modli i za nich dziękuję. Na przykład list do Koryntian, pierwszy list, pierwszy rozdział czwarty wiersz dziękuję Bogu zawsze za Was, za łaskę Bożą, która Wam jest dana. Lub też list do Kolosan, pierwszy rozdział trzeci wiersz dziękujemy z Bogu, Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za Was modlimy. Może jeszcze listę Efezjan. Pierwszy rozdział. I piętnasty wiersz. Przed to ja, odkąd usłyszałem o wierze Waszej w Pana Jezusa I o miłości do wszystkich świętych, nie przestaje dziękować za Was i wspominać Was w modlitwach moich. E... Można by postawić pytanie: czy ktoś za mnie dziękuje Bogu? A może za nas, czy ktoś dziękuje Bogu? To też zależy od nas czy my jesteśmy powodem do tego, żeby ktoś za nas mógł dziękować. Bo te, tutaj czytamy, że ta wiara słynie po całym świecie, albo jak mówi nam ostatni rozdział tego listu, posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Czyli to było coś, o czym mówiono pomiędzy wierzącymi, że akurat ci wierzący w Rzymie byli ludźmi, którzy byli posłuszni temu, co usłyszeli, słowom Ewangelii, żyli w sposób, który zwracał uwagę. Bo jeśli słynie wiara, to jak my to rozumiemy, że słynie wiara? Więc znane jest, że ktoś się nawrócił. To, że w różnych życiowych jakichś doświadczeniach ktoś kieruje się wiarą. Że ktoś żyje pobożne życie. A więc takie rzeczy zwracają uwagę i o tym się mówi, jak ktoś żyje, zachowuje się w różnych kolejach tego życia. Wiara słynie po całym świecie, a więc o bieżących, którzy byli w Rzymie, mówiono, powiedzmy sobie, po całym imperium, po całym cesarstwie. To jest bardzo dobre świadectwo. Nawet nie tylko to, że oni wysyłali misjonarzy po całej Europie, tylko to, że ich własne świadectwo życia miało tak wielką wymowę. To jest coś, co zapewne każdemu wierzącemu musi stanąć przed oczyma, że to nie jest sprawa tylko osobista, ale jest to też coś, co, co musi być widoczne, ale co również jest powodem do dziękowania Bogu. I teraz apostoł nie może tego w żaden sposób udowodnić, ale mówi, świadkiem jest mi Bóg, że nieustannie o Was pamiętam w modlitwach moich. A więc to Bóg może zaświadczyć, że ja ciągle zwracam się do Niego w Waszej sprawie, że ciągle proszę o Was i ciągle za Was dziękuję. Tutaj jest też przykład na to, że Boga można wzywać na świadka. Oczywiście w sposób świadomy, Nieraz jest to tylko takie powiedzenie. Ale choćby w liście do Koryntia. No w drugim liście, pierwszy rozdział, dwudziesty trzeci wiersz. Apostoł Paweł mówi, wzywam Boga na świadka". I tu udowadnia, dlaczego wcześniej nie przyjechał do Koryntu. No, tylko po to, żeby nie musiał ich sądzić. Czekał, aż oni obiorą właściwą drogę. A więc mówi, świadkiem jest mi Bóg że nieustannie o Was pamiętam w modlitwach moich. Jeszcze tu jest to wtrącone zdanie, któremu służę w duchu moim. Jest to służba w duchu. Ta służba, o której sam pisze apostoł w 12 rozdziale, żeby oddawać swoje ciała jako ofiarę żywą, miłą Bogu, Taka winna być duchowa służba wasza. Rzymian 12 rozdział. Pierwszy wiersz. Albo też jeszcze trzeci rozdział. listu no, do Filipian. I wiersz trzeci. Filipian 3, 3. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu. Ich lubimy się w Chrystusie Jezusie. A w Ciele Ufności nie pokładamy. Najprosteji mówiąc. Chodzi o to, że On nie był tylko e, takim e, wykonawcą przepisów, co wielu ludzi w ten sposób rozumie, e, relację z Bogiem, że jest to e, przestrzeganie pewnych zasad. Nie było to wymuszone, nie było to niechciane. Może my też takie rzeczy nieraz robimy, że no, nie chcemy, no ale wypada to zrobić, bo to jako chrześcijanin pasuje. Ale to, o czym tu jest powiedziane, że ta, ta służba w duchu to jest coś, co czyni się chętnie. Nie jest to religia pozorów, ale jest to chętnie z serca. I w jaki sposób on służył? Właśnie mówiąc o synu tego Boga. Jest to coś nadzwyczajnego mówić o synu tego Boga, w którego wierzymy. Tego, którego, tego umiłowanego syna. Wielkiego Boga. Jest to naprawdę bardzo wielki przywilej. Kiedyś był ktoś taki jak Herold, dzisiaj takie są wszyscy zapomniane. Ktoś, kto szedł z przodu i zapowiadał nadejście Króla. Ktoś, kto głośno mówił, mówił kto będzie przechodził, żeby ludzie byli na to gotowi. I właśnie to jest zadanie, które akurat tenże apostoł miał w swoim życiu zapowiadać syna, mówić o nim. Ale przecież możemy powiedzieć, że to jest też i zadanie dla każdego z nas. To Bóg daje takie, kładzie to na serce, przygniata takim ciężarem, ciężarem, który jest słodki żeby mówić o tym Synu Boga, przygotowywać na to, na spotkanie z Nim i mówiąc, mówić o tym, że On przecież wkrótce przyjdzie. Bagę, że tu apostoł Paweł nazywa Boga moim Bogiem, Bogu mojemu. Pan Jezus też przede wszystkim Pan Jezus zawał, Boże mój, Boże mój ród, Bóg Twój, Bóg mój. Kiedyśmy się narodzili na nowo, to też ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię, cały świat, też stał się moim Bogiem. Każdy z nas po prostu staje się dzieckiem Bożym i Bóg jest moim osobistym Bogiem. I właśnie też kiedy chodzimy po prostu z Bogiem, to też Bóg po prostu daje nam to bliską odczuwać, tą bliskość. I też nic nie stoi pomiędzy nami po prostu a Bogiem. Nie ma żadnego pośrednika. Jest Pan Jezus, on jest Bogiem po prostu i my po prostu mamy z Nim bliską społeczność. Tak samo jak ojciec przytula swoje dzieci, bierze je na ręce, tak samo Pan Jezus nas y, bierze i należymy po prostu do Niego. On jest naszym Bogiem. Mamy po prostu tą, tą bliskość z Nim. Nic pomiędzy Nim a nami nie stoi. Grzechy są usunięte. On jest po prostu teraz już naszym Bogiem. I też Możemy po prostu do Niego powiedzieć, mówić, zwracać się, mój tatusiu, kiedy właśnie tak no po prostu widzimy, jak On nas bardzo mocno miły, jak troszczy się o nas, też jak nawet jak dzisiaj, yy, właśnie w tej co Boże, jako te perły, tak Bóg po prostu nas widzi, jako te perły, jak my widzimy te, te krople, czy yy, jak słońcu się mienia, czy rosa, jak nas to zadziwia, tak Bóg nas po prostu widzi. Takie właśnie po prostu jest nasz Bóg, jak On nas bardzo tak miłuje i chcemy, chce, żebyśmy byli cały czas z Nim, nie odchodzili po prostu od Niego, o Nim myśleli. że celem napisania tego listu czy inaczej powiem to, że Paweł, apostoł Paweł pisze ten list to najpierw miał zamiar iść do nich, ale miał przeszkody i też dlatego pisze ten list. Bóg zatrzymał go jakby w tej drodze nie dopuścił do tego tak możemy powiedzieć, sugerować i Gdyby on zaszedł do Rzymu, to nigdy by ten list nie powstał. A jednak widzimy, że ten skarb, który jest w liście do Rzymian, a nie ma w innych listach tak napisanego, może powiedzieć, słowa Bożego, które po kolei wzywa ludzi do upamiętania i pokazuje ich grzeszny stan, to nie mamy w żadnym liście pokazanym właśnie. Tylko w liście do Rzymian. I tutaj on na samym początku od razu tłumaczy się że on modli się o to że chce za wolą Bożą przyjść do was on chce przyjść ale yy, i chce ujrzeć i chce doznać pociechy przez obozumiem wiarę waszą i moją i widzimy, że miał pragnienie aby tam się tam być i wiemy, że później kosztowało go to cierpienia, prześladowanie, więzienie i na końcu musiał też być przetransportowany jako niewolnik, chociaż nie zawinił ani przeciwko Żydom, ani przeciwko Rzymianom, ani przeciwko nikomu, a jednak został zaprowadzony tam do Rzymu jako niewolnik, jako ten sługa Jezusa Chrystusa i z żołnierzem był w mieszkaniu i tam właśnie służył Bogu w taki sposób w więzach, i znowu widzimy, że Bóg wykorzystał tego sługę, aby dalej pisał listy, które znowu wypełniają nam Nowy Testament i które są dopełnieniem Słowa Bożego. Także Bóg ma różne drogi z człowiekiem. Człowiek modli się o to, żeby daną sprawę uczynić, a Bóg zmienia tą sytuację w coś innego i widzimy, że z dalszego punktu widzenia widzimy, że to jest o wiele, o wiele lepsze. Dlatego, że tak jak wspomnieliśmy, gdyby Paweł zaszedł do Rzymu w tym czasie, kiedy już na początku o tym pragnął i to chciał uczynić, no to nigdy by list do Rzymian nie powstał. Co wtedy? Byłaby wyrwa w sobie Bożym. Ale jednak Bóg ma swój plan z każdym sługą Bożym i On Chociaż diabeł tutaj widzimy, że przeszkadzał mu w tym, że miał przeszkody, to jednak widzimy, że Słowo Boże nie jest związane i że nie można w żaden sposób przeszkodzić temu. Jeszcze co do tego dziewiątego wiersza. Świadkiem bowiem jest mi Bóg. Tu jest pozytywna sytuacja i pozytywna rzecz, która tu jest napisana, świadkiem bowiem i jest Bóg, że ciągle o Was pamiętam. Skracając to. Czasami, kiedy wierząci zbyt bardzo zapędzają się w swoim życiu i kiedy rozmawiają między sobą, to wtedy mówią świadkiem niech będzie nam Bóg, że ja postępuję dobrze, a Ty źle. I to jest negatywna sytuacja. Nie czyńmy takich rzeczy, żebyśmy mówili jeden do drugiego, że staniemy przed Bogiem i Bóg to osądzi. Tak, oczywiście. Ale czy nie lepiej tu na ziemi tej sprawy rozwiązać? Świadkiem oczywiście jest Bóg tego wszystkiego, co czynimy na tej ziemi. I dałby Bóg, abyśmy chcieli to z Bogiem rozwiązywać i żeby On nie musiał się z nas smucić, ale radować. Tak jak właśnie... Z tych wierzących w Rzymie i tak jak z apostoła Pawła, który chociaż miał trudną drogę, ale jednak Pan Jezus o nim powiedział do Ananiasza, on jest moim narzędziem wybranym. Widzimy w tym ósmym wierszu taki właśnie zwrot dziewczynny. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich. To, co właśnie już Złyszek powiedział, że apostoł Paweł wielokrotnie się w ten sposób zwracał, ale to właśnie uczy nas, że w taki właśnie sposób jest czasami dobrze się zwrócić, aby najpierw zauważyć to, co w kimś jest dobrego, żeby go pochwalić, a nie od razu, jak to mówią, z grubej rury kogoś tam upominać. Ale właśnie najpierw tu apostoł Paweł w taki sposób czyni, że czyni dla nich pochwałę. Potem w tym dziewiątym wierszu, świadkiem bowiem jest mi Bóg, yy, w tych wcześniejszych wierszach również wskazuje na swoje apostolstwo, ale tu również w tym wierszu, w tym zwrocie świadkiem mi jest Bóg, jak gdyby pokazuje, nie to żeby się chwalić, ale pokazuje po prostu, że On ma na tyle czyste sumienie, jak gdyby, i że ten autorytet Jego jest przejrzany przez Boga, bo tu Dalej, jak będziemy rozważali następne rozdziały, to wtedy możemy zauważyć, że no, taki pierwszy, lepszy człowiek nie byłby w stanie, jak gdyby tak, takie rzeczy w taki sposób przedstawiać. Ale właśnie apostoł Paweł miał całkowicie do tego autorytet, który w bardzo łagodny sposób tutaj y, wymienia w tych różnych w słowach wiersz po wierszu. Nie wiem, czy kiedyś e, do was ktoś powiedział, modlę się o ciebie o i o to. Modlę się, przepraszam, e, o, o ciebie czy za ciebie, konkretnie o jakąś tam sprawę. E, na ogół myślimy, że jeśli modlitwa to jest tylko e, ja, modlę się do Boga, ale widzimy przykłady e, apostoła z jego życia, że on nie tylko prosił Boga o coś, o danych bieżących, ale jeszcze im to powiedział, o co się modli. I to też działa na serce tej osoby, która to słyszy. I jeden brat mi mówił, że dla niego to było wielką zachętą, że jego mama powiedziała mu, że ja się o ciebie codziennie modlę. Tam była konkretna też sprawa. I to, to też tak jest, że nam dobrze jest to wiedzieć, jeśli ktoś się o nas modli. I tylko jeden przykład z wielu miejsc chciałem podać z listu do Filipian, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Innymi żebyście mogli rozróżniać te sprawy szczególnej wagi. I on im pisze, o co się modli do Boga. To też musiało na nich wywrzeć szczególne wrażenie. A więc, jeśli się o kogoś modlimy, może też i będzie jakaś okazja, żeby powiedzieć: Słuchaj, ja się o Ciebie modlę. Konkretnie o tę sprawę. To jest też dobre. Nie tylko oczywiście powiedzieć, że się modlę, ale naprawdę modlić. I tutaj jest to wyrażenie, za wolą Bożą przyjść do Was. A więc jak słyszeliśmy, wolą Bożą nie było to, żeby od razu apostoł tam trafił. Bóg ma swoje drogi i nieraz wysłuchuje tych modlitw inaczej, niż byśmy się spodziewali. Widzimy, że te różne te znaki stop w życiu apostoła służyły ku błogosławieństwu przyszłym pokoleniom. On osobiście cierpiał, ale miliony ludzi wierzących na całym świecie korzystają z tego, co w tym właśnie trudnym czasie powstało. Te listy, które nazywane są listami więziennymi, które zostały napisane w czasie, kiedy on był w więzieniu. Może nosił kajdany, to my dziś z radością to czytamy. Gdyby nie rozłąka z tym Tymoteuszem, nie napisałby tych listów. A więc to wszystko rodziło się w bólu, a, a dzisiaj jest powodem dla nas zbudowania i radości. A więc za wolą Bożą musimy zawsze to przypominać sobie, jeśli Pan zechce, jeśli Pan pozwoli. To, to zawsze sprawia taki margines, że mówimy, mamy jakiś plan, ale jeśli Bóg zechce, może być inaczej. Jak gdyby dając mu pierwszeństwo, że On to może ułożyć zupełnie inaczej. On jest kompozytorem nut naszego życia. I teraz to my mamy to zagrać, czy zaśpiewać, tak jak on to ułoży. A i tutaj Paweł jeszcze wyraża to swoje pragnienie. 11 wiersz, dlaczego chce ich tak zobaczyć? Aby mógł, aby mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. A więc miał to konkretne pragnienie, żeby ich zbudować we wierze. Dar łaski to jest takie pojemne wyrażenie, bo też różne są dary łaski i mamy wiele miejsc w Biblii, które to na różne sposoby podają. Dar, darem łaski jest i życie w małżeństwie, ale darem łaski jest i życie w samotności, a więc bez związku małżeńskiego. To czytamy w do korentia, 7 rozdział. E, czytamy o tych różnych darach, napominanie, nauczanie, obdarowywanie, to też są dary łaski i yy, yy, yy, yy, każdemu Bóg udziela tego daru, jakiejś zdolności yy, dla konkretnej sprawy. Yy, nie wiem, czy każdy z nas już to rozpoznał, jaki ma dar łaski. Każdy ma zapewne jakiś inny. Yy, jeśli ktoś nie wie, czy tego nie, nie zauważa, to też yy, jest napisane, że Bóg da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Jeśli, ojciec, jeśli syn prosi dziecko, jeśli, jeśli syn prosi ojca, przepraszam, o, o coś i, i ten ojciec to daje, będąc tylko grzesznym człowiekiem, to tym bardziej Bóg, który jest święty i hojny, da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. pamiętam dokładnie, gdzie to jest napisane ale chodzi tam nie tyle o zapieczętowanie Duchem Świętym, ile o dar, jakąś zdolność, którą daje Duch Święty. W tym wypadku przekazywanie prawdy Bożej ku zbudowaniu wierzących. I to właśnie apostoł miał zamiar uczynić. Może jeszcze ten dwunasty wiersz. Widzimy też i z drugiej strony, że on tak zaraz przyjmuje taką uniżoną postawę i mówi to znaczy, aby doznać wśród was pociechy. Czyli nie tylko, że ja tam teraz przyjadę do was i was pouczę, czy wam skryję te głębokości Boże, ale inaczej też mówi ja sam ucieszę się waszą wiarą. Tutaj mówi obopólną wiarę waszą, waszą i moją. A więc to wy mnie zbudujecie Oczywiście ja też przychodzę do was w tym celu, ale to też i oczekuję, że od was otrzymam to samo. To jest bardzo dobra postawa, wiedząc o tym, że Bóg działa nie tylko w moim sercu, ale też w innych. Kiedy rozmawiamy z kimś o życiu Jego z Bogiem i sami o tym mówimy, to to jest też nasza wspólna razem pociecha. I pocieszamy się tą wiarą w naszego Pana Jezusa Chrystusa i to nam dodaje też sił do tego, żeby dalej służyć Bogu. Oczywiście tutaj w takim minimalnym stopniu to powiedziałem. Tutaj apostoł Paweł, mając tak wielki dar, jakim go Bóg obdarzył, to chciał im o wiele więcej im dać, bo przecież ten list, który nam mówi o wielkiej dobroci Bożej, z jednej strony wielkiej sprawiedliwości i o tym, że On będzie sądził grzeszników, bez względu na osobę co nam jest napisane w drugim rozdziale to przecież ten dar był wielki ale Bóg chce i w nas sprawić to żebyśmy mieli to na sercu aby pocieszać aby właśnie tą owopólną wiarą Waszą i moją, to znaczy wspólną naszą wiarą, siebie nawzajem pocieszać. Nie mówić rzeczy, które nas nie pocieszają, które są tylko słomą i sianem. W tym sensie, że wiele czasu zabieramy sobie w naszym życiu, które nie budują nas dla żywota wiecznego i nie umacniają. Apostoł Paweł wykorzystał ten czas, który miał na tej ziemi do tego, aby, widzimy, że bez przystanku się modlić, bez przystanku służyć i bez przystanku dniem i nocą po prostu czynić wolę Bożą. On był tym, który wykorzystał ten czas, który Bóg mu dał do maksimum. On to wszystko wykorzystał. I teraz to, z tego czerpiemy. Dlatego Niech nam też i Bóg da zachęty Przez tego jednego świadka Bożego Który przecież w żadnym razie Nie zajmie wyższego stanowiska w niebie niż my Bo my wszyscy będziemy stać jakby w jednej linii I tak samo będziemy widzieć Pana Jezusa jak apostoł Paweł I jak apostołowie to ale on, służąc tutaj jako ten całkowity niewolnik Chrystusa Jezusa, chciał i im, tam w Rzymie, zanieść z tego błogosławieństwa, które wiemy, że Bóg go obdarzył tym i tutaj 13 wiersz mówi. A nie chcę bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was i aby wśród was, podobnie jak i wśród innych narodów, zebrać jakiś plon. Wiemy, że w innych miejscach apostoł Paweł mówi, że nigdy nie budowałem na cudzym gruncie. Że on był tym, który zmierzał do tego celu, aby wśród różnych narodów Zebra jakiś plon. I wiemy, że, że miał przeszkody co do tego. W, liście, w dziełach apostolskiej 16 XVI rozdziale jest napisane na początku, że właśnie że a duch Jezusa przeszkodził chyba w zwiastowaniu Ewangelii w Azji. I jakiś Macedończyk we śnie pokazał się apostołowi i po tym poznali, że mieli iść do Macedonii. Przeprawić się do Macedonii. A Macedonia to przecież już jest Europa. Bo Azja to przecież była Azja, to była Turcja. To jest Turcja. Widzimy, że oni wybrali się do Macedonii. Najpierw i do tego miasta, które było tym Tą kolonią rzymską, tym jakby może być takim centrum dowodzenia z tamtego miejsca, z tej części Imperium Rzymskiego, poszli do Filipii. A wiemy co się stało w Filipii, że zostali uwięzieni i zostali może być w dyby razem ze Sylasem i że tam właśnie Bóg sprawił przez przeszkody, przez trudności że się nawrócił yy, stróż więzienia i że inni więźniowie słyszeli Ewangelię i mieli takiego świadka Bożego, który właśnie nie tylko samemu strażnikowi więziennemu przecież opowiadał, ale też i tym, którzy wokoło niego byli. Jakże to musiało wywrzeć wielkie wrażenie też i na wszystkich, którzy to widzieli i słyszeli. Także ten mąż... Miał wiele przeszkód, ale przez te przeszkody yy, Bóg sprawiał, że ludzie się nawracali i przychodzili do Boga. I zbierał plom takim, po prostu takim życiem, które on poddawał się pod to działanie Boże i pod to działanie, które Bóg mu błogosławił. I to były dni, które też w liście do Koryntian chyba w którymś rozdziale o tym mówi, że wiele był w różnych niebezpieczeństwach na rzekach, na morzu, wśród Pogan, wśród Żydów i tak dalej. Wymienia to wszystko po kolei. i dwunastym wierszym. Chciałem taki przykład dać właśnie, przyszedł na myśl, że pragnę bowiem ujrzeć Was, aby mógł Wam udzielić nieco z duchowego daru łaski do umocnienia Was, to znaczy, aby doznać wśród Was pociechy przez opólną wiarę Waszą i moją. Czasami jak do nas przyjeżdża jakiś brat, może też ma jakieś słowo, czy pociechy, czy napomnienia, ale też chcę pokazać to, że niejednokrotnie, kiedy ten brat przyjeżdża tutaj widzi jak wielu jest zgromadzonych, porozmawia może z niektórymi jak się mają, jeśli widzi, że to w dobrym kierunku zmierza ku wspólnemu budowaniu kościoła i wierzących, to też ma również i tą pociechę od wierzących dla siebie i to właśnie tutaj widzimy w tym wierszu 12. Spytałem jakieś 202. We sure. sure. Żeby ve más chluc... uczcić mnogodnie Cię. Trzymać tylko mą drogą nie wiodąc Tam do wkrótce zobaczę Cię.